Ja tylko w kilku słowach przed Wieczerzą Pańską chciałbym nawiązać do tych pierwszych, od których dzisiaj rozpoczęliśmy nasze nabożeństwo z listu do Efezjan. Cała ta część tego listu, ostatnia część, poświęcona właśnie jest takim praktycznym wskazówką jak mamy żyć, jak mamy postępować jak mamy się do siebie odnosić jak, jakie mają być nasze relacje jakie ma być nasze życie i niektórym może wydaje się że jak człowiek prawdziwie się nawróci jak człowiek odda swoje życie Chrystusowi stając się tym nowym stworzeniem to już właśnie w jego naturze w tym odrodzonym sercu, w tym przemienionym życiu już nie ma ciągoty do grzechu nie ma właśnie tego, o czym tutaj czytaliśmy kłamstwa, złorzeczenia nie ma jakichś nieprzyzwoitych słów nie ma goryczy, zapalczywości gniewu, krzyku, złorzeczenia nie ma, nie ma kradzieży nie ma obmawiania rozpusty, nieczystości chciwości tutaj te wszystkie rzeczy są wymienione niech tego między wami nie będzie apostoł Paweł z takim, tak dobitnie tutaj to wszystko mówi i tak sobie może ktoś myśleć no ale czy rzeczywiście do wierzących trzeba takie rzeczy mówić czy oni z natury z serca tego nie wiedzą Myślę, że prawda jest taka Że z natury I z serca odrodzonego to wiemy Jaka jest prawda Jeśli ktoś się narodził Na nowo I prawdziwie oddał swoje życie W panowanie Panu Jezusowi Chrystusowi To wie, że Nie należy kłamać Ale Jeżeli Takiemu człowiekowi Powie się Słuchaj, no to wspaniale, że oddałeś swoje życie Chrystusowi to wspaniale, że zawierzyłeś mu siebie i wiesz co, jeśli masz taką wiarę w Niego, w Jego dobroć, w Jego łaskę to jak tutaj czy tam Ci się noga trochę powinie tu czy tam sobie troszeczkę poluzujesz i się odpuścisz to Bóg miłosierny i łaskawy w ogóle się tym nie przejmuj najważniejsze, że kochasz Pana Jezusa a to jak tam, że tu czy tam coś tam Ci nie wyjdzie, to się nie przejmuj Bóg Cię kocha takim jakim jesteś, prawda? no tak, prawda i tacy ludzie od początku byli w kościele byli tacy ludzie, którzy chcieli Jezusa Chcieli zbawienia, nie chcieli iść do piekła, nie chcieli na wieki żyć bez Boga, ale nie chcieli też wypuścić z ręki tych różnych rzeczy, które ten świat im oferuje i tego do czego ich jednak ta upadła natura, która nadal gdzieś tam w nich siedzi, pociąga. I sobie taką religię wykombinowali I sobie takie, taki kościół stworzyli Taką społeczność, w której wszyscy się kochali Nikt nikogo nie napominał, nie krytykował Ale wszyscy tylko mówili o tym, co pozytywne O Panu Jezusie, o Jego miłości A to jak to tam żył, to tam nie należy wtrącać się w nie swoje sprawy Trzeba się tylko kochać i mówić o tym, co dobre i apostoł Paweł widział takie niebezpieczeństwo widział takie zagrożenie nie tylko on wielu innych apostołów z wielką surowością przemawia do tych, którzy sądzą że można nazywać się wierzącymi i być wierzącymi żyjąc w grzechu tutaj Paweł w wierszu 5 5 rozdziału mówi wiedzcie to na pewno to jest pewnik, to nie jest jakieś takie, że jemuś tak zdawało, albo że taka była opinia, ale mówi, że natchniony Duchem Bożym mówi, wiedzcie to na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, człowiek, który czci pieniądze, który czci jakiś majątek i chciwością chce pazernie posiadać jakieś rzeczy tego świata. Paweł mówi, wiedzcie to na pewno, iż rozpustnik nieczysty chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Nie ma udziału, nie ma miejsca dla takich ludzi. I dalej dodaje Niechaj was nikt nie zwodzi Próżnymi słowy Niechaj was nikt nie zwodzi I tutaj prawdopodobnie odnosi Do takich ludzi, którzy ich zwodzili Którzy im y, Mówili, że Nieważne jak żyjecie Ważne, że macie zdrową wiarę i że wierzycie w Pana Jezusa i w łaskę, która przykrywa przecież wszelki grzech, a nawet jeśli ten grzech się rozmnaża, to i łaska obfitsza będzie i wszystko z Wami będzie dobrze, tylko wierzcie. I apostoł Paweł mówi, niechaj Was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na, zwróćcie uwagę, nieposłusznych synów. On tutaj nie mówi do y, y, świata, nie mówi tutaj o tych, którzy nie są wierzący, nie są Bożymi dziećmi, synami ale tutaj mówi o gniewie Bożym który spadnie na nieposłusznych synów którzy będą szli za taką nauką za takim myśleniem i tak jak tutaj dzisiaj słyszeliśmy potrzebujemy głębokiej wiary w naszego Boga potrzebujemy tego fundamentu zaufania temu, kim Bóg jest i co Bóg może uczynić. Ale jeśli nasze życie obok tego nie będzie moralnie mocne, jeśli my nie będziemy ludźmi pobożnymi w praktyce naszego życia, jeśli w naszym życiu będzie to, o czym tu jest mowa, będziemy gniewać się i to także się w naszym gniewie i nie popuścimy i, i, i pójdziemy spać i wstaniemy rozgniewani i będziemy uważali, że możemy się gniewać na tego czy tamtego, bo On nam tak czy tak zrobił i będziemy nosić w sercu ten gorycz będziemy, nie będziemy kontrolować tego, co wychodzi z naszych ust na tego, na co patrzą nasze oczy tego, czego pożąda nasze serce ale w niedzielę przyjdziemy do zboru i tutaj wielkie słowa wiary wypowiemy i pięknie się pomodlimy i coś tam takiego tutaj religijnego zrobimy no to Pan Bóg tutaj coś nie wiadomo co z nami zrobi apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza młodego pastora mówi do niego, wiesz co, nadejdą ciężkie czasy będzie źle ludzie będą brnęli w swojej bezbożności i będą mieli, mówi pozór Pozór religijności Pozór wiary Ale ich życie będzie zaprzeczeniem ich, jej mocy I mówi do Tymoteusza Wiesz co masz robić w takiej sytuacji? Wiecie co do niego powiedział? I ćwicz się w pobożności Ćwicz się w pobożności Pilnuj siebie samego Pilnuj twojego serca Pilnuj twojego życia Pilnuj siebie, żebyś był pobożnym człowiekiem Żebyś bał się Boga I chodził według Jego ustaw a wtedy będziesz światłem. A wtedy będziesz mówił, zbawisz siebie i innych, jeżeli takie życie będziesz prowadził. Więc potrzebujemy tych dwóch filarów naszego życia. Potrzebujemy naszej głębokiej wiary w to, kim Bóg jest i co Bóg uczynił i co Bóg może uczynić przez nas. A z drugiej strony, każdy z nas pilnujmy samego siebie. Widzimy, jak żyjemy, jak postępujemy, czy chodzimy faktycznie w światłości, jak On jest w światłości, czy też nadal tkwimy w ciemności, a nasze słowa jedynie mówią o jakiejś światłości, ale czy ta światłość jest w moim, w Twoim życiu, czy my jesteśmy przepełnieni tą Bożą światłością i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ten drugi wiersz z piątego rozdziału gdzie apostoł Paweł jak gdyby w, w tym otoczeniu tych różnych napomnień, w tych różnych y, y, y, rzeczy, które są tak nieprzyjemne i tak y, tutaj twarda jest to mowa mówi w wierszu drugim chodźcie w miłości jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. I wiemy, że gdyby tylko Biblia zawierała nam, zawierała jakieś wspaniałe obietnice Boże. Gdyby Biblia była tylko zbiorem teologicznych rozpraw na temat natury Boga i Jego wspaniałości, Jego mocy. I z drugiej strony byłaby tym wezwaniem do nas, żeby żyć prawo i żyć uczciwie i żyć święcie gdyby było tylko to a nie byłoby tego czym czytamy w tym wierszu ofiary Pana Jezusa Chrystusa Jego śmierci za nas za nasze wszelkie odstępstwa od tych wymagań to bylibyśmy w tragicznym położeniu Gdybyśmy mieli tylko objawienie wielkości i wspaniałości Boga i mielibyśmy Boży zakon, Boże prawo, to wiecie, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Człowiek może wiedzieć, co jest słuszne, człowiek może chcieć nawet tego, co jest słuszne, ale Paweł mówi, że w jego członkach, w jego ciele jest jeszcze inny zakon, jeszcze inne prawo które wbrew jego rozumowi, wbrew jego chęci, wbrew jego pragnieniu podbija człowieka w niewolę. I człowiek wie, że nie powinien kłamać, a jednak kłamie. Wie, że nie powinien źle mówić o nikim, a jednak Ciągle jakieś okazje się nam nadarzają, żeby o kimś coś złego powiedzieć. Wierzę, że nie powinien bluźnić, a jednak wymsknie się to czy tamto. Wierzę i całą masę rzeczy. Może wiedzieć, może chcieć, ale to nie wystarczy. Pan Jezus Chrystus umiłował nas kiedy? Kiedy już doszliśmy do tego stanu takiego przestrzegania prawa i, i czynienia Bożej woli e, umiłował nas w naszej upadłości, w naszej słabości ale nie umiłował nas i nie zbawił nas, aby nas tam pozostawić to jest bardzo ważne Wielu ludzi kiedy mówi o miłości Bożej to mówi właśnie o, takim, o takiej sentymentalnej jakiejś słabości Boga której po prostu szkoda mu jest nas rozdeptać i zniszczyć nasze grzechy i tak się nad nami nad nami się tak rozczula i tak nas sentymentalnie jakoś próbuje nam coś, coś dla nas zrobić ale tak nie jest Pan Jezus umiłował nas kiedyśmy byli jeszcze grzesznikami kiedyśmy byli wrodzy Bogu i wrogo do Boga nastawieni i umiłował nas tak, że samego siebie wydał, aby nas ratować Ratować nas z tego, czym, z tej winy, która na nas ciążyła, za to, że takimi byliśmy, ale więcej, uratował nas i zbawił nas, aby dać nam nowe życie. I jakkolwiek tutaj na ziemi wygląda na to, że nigdy doskonale tego nie osiągniemy, jakkolwiek wygląda na to, że tutaj na ziemi jeszcze wciąż będziemy się potykać i będziemy upadać. To jednak droga sprawiedliwego, droga człowieka prawdziwie usprawiedliwionego przez Jezusa Chrystusa. Droga człowieka, który prawdziwie poznał Pana Jezusa, jest tą drogą, o której czytamy, jest jak blask zorzy porannej, która jaśnieje aż do białego dnia. Na początku jest tego światła niewiele, jest, jest, jest tej, tej przemiany niewiele, ale życie takiego człowieka jest życiem, które coraz jaśniej świeci, coraz więcej z tego światła Bożego, coraz więcej dobrych uczynków, coraz więcej wiary, coraz więcej dobrych słów, coraz więcej miłości. Tak to jest napisane, chodźcie w miłości, jakich Chrystus umiał was, naśladowanie Chrystusa, podążanie Jego śladami, życie tak jak On żył. To jest to, do czego Chrystus nas bawił. Nie aby nad nami się rozczulić i pogłaskać nas i powiedzieć, nie, martw się, twoje grzechy są przebaczone, ale tak jak do tych ludzi, których spotykał na swojej drodze i którym przebaczał grzechy, mówił do nich idź i nie krzesz więcej. Twoje życie od tego momentu musi być innym życiem. A o ileż straszniejszy jest stan takiego człowieka, czytamy który skosztowawszy tej dobroci Bożej który doświadczywszy tego miłosierdzia Bożego nad sobą idzie i żyje tak jak żył pamiętacie tą przypowieść o tym człowieku któremu ten bogaty Pan odpuścił taki wielki dług i tamten poszedł i zamiast wziąć z tego lekcję, zamiast zmienić swoje życie i swojego sługę, który tam mu był parę groszy winny przebaczyć mu to i z tego to on go zaczął dusić do więzienia i co ten Pan zrobił ten Pan go wezwał z powrotem i wtrącił go do więzienia i ten dług, który wcześniej mu wybaczył zwróćcie uwagę, zażądał ponownego spłacenia tego starego długu a więc to jest wielka lekcja dla nas, że Bóg okazując nam miłosierdzie okazując nam łaskę z jednej strony czyni to wydawałoby się bezwarunkowo przyjmując nas w Chrystusie na zasadzie wiary i żadnych uczynków ale z drugiej strony, kiedy nam już to da za darmo, z łaski swojej oczekuje, że będziemy wydawać o nas, oczekuje, że to za, że to się objawi w naszym życiu, w życiu posłuszeństwa i służby i naśladowania Boga i to jest dopiero prawdziwe spawienie i taka wiara, Juda pisze Jakub pisze może nas zbawić, która ma uczynki która, która się manifestuje w miłości, nie taka, która tylko mówi, że wierzę, nic nie robi a Albo jeszcze co gorsza czyni źle To jest demoniczna wiara Czytamy I takiej się mamy strzec I to do czego zmierzam To to, że kiedy Wspominamy śmierć Pana Jezusa Chrystusa Rozważamy Jego śmierć Łamiąc chleb Błogosławiąc kielich Rozmyślając nad tym co uczynił Nigdy nie możemy czynić tego Czy zawęzić tego Do kategorii jakichś przekonań czy, czy jakichś tylko kwestii naszej wiary ale to zawsze musi się przekładać na to jak ja w świetle tego mam żyć czy to jest skuteczne w moim życiu czy to jest coś o czym tylko mówię i co tylko wierzę czy to jest coś co przekłada się na moje życie z jednej strony jest to czas, w którym mamy okazję przyjść i przeprosić Boga, chociaż nie powinniśmy na taką okazję czekać, to każdego dnia powinniśmy to czynić. Ale jest to szczególne przypomnienie, jest to okazja, żeby to zrobić, aby zbadać samego siebie, osądzić samego siebie, zobaczyć czy stoję faktycznie w wierze. I jeżeli cokolwiek Widzę, że jest nie tak To jest to czas, żeby z tego pokutować Żeby prosić Boga Boże, ratuj mnie, zmiłuj się nade mną Przemień to w moim życiu, wyzwól mnie z tego Cokolwiek to jest Jakkolwiek to mocno mnie trzyma ile, Ilekolwiek bym był tym związany Panie, ratuj mnie Wyzwól mnie, przemień mnie Cokolwiek to jest Usuń to z mego życia Nie chcę temu być podsłuszny Nie chcę temu tym być związany nie chcę dalej się w tym motać Z drugiej strony Jeśli biorę z tego chleba To mówię, że Jezus i ja jesteśmy jedno Jeśli piję z tego kielicha To wyznaję, że Jego krew Oczyściła i oczyszczam Jest wszelkiej nieprawości A to dlaczegoś zobowiązuje Jeśli to świadectwo ma być pra Prawdziwym świadectwem to moje życie musi o tym każdego dnia musi to potwierdzać. To nie mogą być tylko słowa, to nie może być chwilowy religijny gest, ale to o tym musi iść coś więcej. Dlatego Słowo Boże nas przestrzega, aby nikt nie rozważnie nie podchodził do tej pamiątki wieczerzy pańskiej, aby nikt tego nie czynił, nie rozróżniając ciała i drzwi pańskiej, nie rozumiejąc istoty tego zbawienia, któreś tam dokonało na pokocie, żeby to nie było coś takiego, co po prostu robimy na zasadzie religijnego obrządku, ale to musi być czas, w którym myślimy, rozważamy i nie jest to coś, co, co pozostaje tylko w sferze myśli, ale co sięga w głąb w naszych serc. Badamy nasze życie, osądzamy samych siebie. Nie innych, ale każdy z nas samego siebie. Każdy z nas patrzy w nasze własne serca. Gdzie ja jestem przed Bogiem? Gdzie jest moje życie? Czy faktycznie to moje wyznanie, że Jezus jest Panem mojego życia, jest prawdziwe w moim życiu, w moim doświadczeniu, w moich słowach, w moich czynach? Filmy nasze głowy w modlitwie, proszę kochany Panie Jezu dziękujemy Tobie, że przyszedłeś na tę ziemię nie aby wzywać sprawiedliwych ale wzywać grzeszników do upamiętania i tak jak powiedziałeś nie zdrowi, ale to chorzy potrzebują lekarza I żaden człowiek nie przyszedł do ciebie już usprawiedliwiony, już naprawiony i czysty, ale wszyscy przyszliśmy jako grzesznicy, wszyscy przyszliśmy jako skażeni, wszyscy przyszliśmy jako upadli, wszyscy potrzebowaliśmy Twojego miłosierdzia i łaski nad nami, nie mając czym Ci zapłacić, ale jedynie oczekując, że się nad nami zlitujesz. I i przyjmiesz nas takimi, jakimi jesteśmy, bez uczynków, bez żadnej jakiejś z naszej strony, z naszego wkładu, ale po prostu z prostą, dziecięcą wiarą. Panie, modlę się, aby ci z nas, którzy jeszcze nie uczynili tego kroku, aby mieli tę łaskę ukorzenia się przed Tobą i upamiętania się i prawdziwego nawrócenia do Ciebie. Aby ich serca nie pozostały nieczułe na te ostrzeżenia przed nadchodzącym sądem i gniewem Bożym. Aby ich serca nie pozostały nieczułe na to wezwanie, aby przyjść do Ciebie i doświadczyć przemiany i zbawienia i ratunku z tego stanu. Daj Panie tę łaskę upamiętania i nawrócenia tym, którzy pragną tej przemiany, pragną tego zbawienia widzą swoją bezradność i niemoc w przemianie swojego życia daj tę łaskę, by przyjść do Ciebie i Ty dotknij się, i Ty przemień ich serca przemień ich życie, prosimy oddać się też Panie o tych z nas, którzy podjęliśmy tę decyzję w naszym życiu nieważne jak dawno to było abyśmy i dzisiaj mogli stojąc przed tym stołem upewnić się, że trwamy w wierze że rzeczywiście nasze życie jest zgodne z tym, co wyznajemy naszymi ustami tutaj co wyznajemy też biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha to pomóż Panie każdemu z nas upewnić się i to Ty przez Ducha Twojego Świętego upewnij nas gdzie jesteśmy? Jaki jest prawdziwy stan naszego życia, naszych serc? Aby nikt z nas własnego sądu nie jadł i nie pił. Abyśmy nie czynili niczego obudnie, nierozważnie. Panie, ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała i danego za nas, aby nas ratować z wiecznej śmierci, z wiecznego potępienia Dzięki Ci, dziękujemy Ci Panie, żeś tak nas umiłował i że Twoja miłość nie objawiła się tylko w słowach ale zamanifestowałeś tą miłość idąc za nas na krzyż kolgoty, w nasze miejsce, umierając okrutną śmiercią, dźwigając na sobie ciężar naszych win, naszego zła, naszej nieprawości, całego naszego grzechu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, drogi Jezus. i ten kielich wina który przypomina nam o Twojej świętej krwi Panie jakże wdzięczni jesteśmy za moc tej krwi za moc przebaczenia Drogi Panie Jezu I modlimy się, by i dzisiaj Nasze serca Były oczyszczone, obmyte Twoją świętą krwią Aby nie było w nas Żadnego grzechu Żadnej nieprawości Żadnego hołbienia jakiegokolwiek zła Żadnego usprawiedliwienia Ale szczere wyznanie I oczyszczenie, i obmycie Abyśmy mogli Z radosnymi, lekkimi sercami Wracać do naszych domów abyśmy z czystym sumieniem mogli patrzeć ludziom w oczy i mówić im prawdę. Prosimy. Pomóż każdemu z nas, którzy przystępujemy do tego stołu, czynić to godnie ku Twojej chwale, ku naszemu błogosławieństwu i rozbudowaniu. w naszych serc i teraz, drogi Panie, ugosław, prosimy ten czas rozważania Twojej śmierci, Twojej doskonałej ofiary, Twojego łaskawego zbawienia i tego, co uczyniłeś. Niech z naszych serc płynie Tobie wdzięczność, uwielbienie, chwała i cześć.